Czyli Przyłożyli pistolet do głowy i kazali oddać pieniądze. Są to Hai. duże pieniądze, które ty wozisz? Yy, zależy jak dla kogo. Mhm. Jeżeli zaczynasz dzień, to masz 500 koron drobnych na rozmienianie, mhm, czyli 200 złotych mniej więcej. No a w ciągu dnia zarobisz około 1000, 2, 3, 4000. Chyba nie ma żadnych dziwnych sytuacji w takiej pracy, kiedy pracujesz z ludźmi i praktycznie pracujesz na ulicy. Mhm. A nie nudzi się takie nie w kółko? Nie. Zawsze jest coś. Zawsze jest coś ciekawego, zawsze jest wam coś... mhm. Zawsze jest coś inny, zawsze nie, nie jest dzień do dnia podobny. Ale denerwuje cię coś może w tej pracy? Praktycznie nie. Mhm. Jedynie to, że można było wybrać godziny pracy samemu. Mhm. To jest teraz niemożliwe. Hej. A ludzie? Jacy są ludzie? Mili, czy może czasami są zgryźli. Autobus? No. No. no. Jak wszędzie indziej, każdy ma swoje humory. Dzisiaj mm -hmm. jest miły, jutro jest zgryźliwy. No, dosyć... Szczerze mówiąc, to mam to... W poważaniu? Tak. W poważaniu. No właśnie. Jakbym miała się przejmować, to znaczy każdy na mm -hmm. początku się przejmuje, to przenosi wszystkie stresy do domu. Ale później człowiek się nauczy. Nie... Już trzy lata tutaj pracujesz? Tak. Nie przejmuję. A jak przyjechałaś do Polski, do Szwecji, to co... ...to jest to na... ...co mnie najbardziej zdziwiło, mm -hmm. że jest tak kolorowo, czysto i pełno rzeczy w sklepach. A Później... ...to ale ...minęło... ...a później, że było tak strasznie bezpiecznie, bo można było iść w nocy mm -hmm. przez środek miasta i, i być spokojnym, że nic się nie stanie. Mm -hmm. Plus nie ma w ogóle ludzi wieczorem na ulicy. Mhm. Mm ...tewne bar to... ...radio Subiektywewski, witam... Są bardziej zamknięci w sobie. Zamknięci? Tak. Przez to może więcej jest świadków, którzy mają jakieś depresje mm -hmm. albo takie rzeczy. A... A... trochę bardziej jak maszyny. Aha, aha. A tu są jakieś cechy. Opowiedziałam, Sylwia, koło swojej pracy nie tylko. na polaków. Mm, mm, na nadpobudliwość. Ale dla kogo? Polacy są strasznie Aha. impulsywni, aż taki są znowu strasznie opanowani mm -hmm. Jakby ich tak podzielić trochę tu, trochę tu, to by no, było no, akurat dla tych. No właśnie no. Wjechałam dwie pół godziny przez miasto, pełen autobus ludzi Imigrantów Straszni Straszni? Tak Nie patrzam tylko, żeby jeden nie miał więcej od drugiego no. I nikt z autobusu... Szczurów nie Taki wyścig szczurów no, wyścig szczurów Mm -hmm. Nawzajem się oszukują, nie pomagają sobie Wyścig mm -hmm. szczurów e, Ja osobiście nie mogę go uderzyć bo No tak W sumie mogłabym Tym jest Tak Jeżeli bym się czuła zagrożona, Niekoniecznie każdy co złodziej, ale tak jak można powiedzieć o innych, że Co dziesiąty to czarna owca, więc mm -hmm. Polacy to przypuszczam co trzeci to będzie czarnym owcem. Mm Służbowym -hmm. my... Pewnie, że można Nie mogę nikogo zatrzymać w środku w autobusie, Aha. jeżeli e... Nie, nie przyznaję się. Często się wstydzę. Ci, co pracują e, na czarno... No, zdarzają się, tak. pracują na czarno. Bardzo dużo, bardzo, bardzo. Ale nawet ci, co pracują na biało, jak przychodzi sobota niedziela, to się czują królami i przez to wszystko, co zarobili, to przepijają. Mhm. Polacy są na tyle bezczelni, że potrafią... Przerobić literki i skopiować sobie na przykład kwito na kartę miesięczną i jeździć zepsutą kartą miesięczną, Aha. co by nawet Szwedzowi do głowy nie przyszło. Czego będę po Polakach. Naiwność. Naiwność? Naiwność, że wszystko jest takie y, piękne i tak y, prosto wszystko przechodzi w Szwecji i, i taka... Świadomość, że jak jesteś za granicą, to pieniądze leżą na ziemi, tylko trzeba je mm -hmm. pozbierać. Nikt się z nich tego nie spodziewał, że przyjadą, będą musieli zapierczać po 10-11 godzin dziennie. Bo ja taka nie, jest, że... A co byś zagrał, żeby się wybierać na zarabianie? Tak, bo jest im prościej. Mm -hmm. prościej ja, ja nie mam ani jednego dnia w pracy, który by był 8 godzin. Mm -hmm. na Najkrótszy dzień jest 9,5 godziny, 10 godzin, co druga, sobota i niedziela. Więc ta naiwność mm -hmm. polska. Tutaj wychodzi. Wychodzi tutaj, tak? mieszkają tutaj? Eee, dosyć duży jest skarb czyli podatek? Czyli podatek. Jeżeli ja zarabiam 21,5 tysiąca powiedzmy 10 tysięcy złotych i zapłacę od tego podatek, to zostaje mi około 16 tysięcy pora. Mhm. Ale więc... życie w Szwecji jest dosyć drogie, więc. Dosyć drogie, bo często za jest 8 tysięcy Mm -hmm. Oprócz tego trzeba zapłacić za prąd, to jest około 1000 koron miesięcznie. Mm -hmm. Przedszkole, utrzymanie samochodu, dojazd do pracy. Bo jeszcze słama tej i męża, hmm. więc no to wszystko... A ten ruch podobny. Tak. Często... Ostatnio byłam w Polsce pierwszy raz po prawie 10 latach. I chyba mi to wystarczy na następne dziesięć. <grym> <grym> yy, byłam w Gdańsku i w Szczecinie na ujściu, nie mhm. wiem, bo zawsze mi się miesza, ale y, nahalność taka, jak idziesz gdzieś i nie możesz czasami złożyć zdania, mhm. albo ktoś cię wyczuje, że nie jesteś stamtąd, to zaraz wszystko jest y, dwa razy droższe i dla nich jesteś trzy razy głupszy co najmniej i myślę, mhm. że mogą cię oszukać. No i cholernie drogo. Ja Jacy są ludzie? Y, plan był na trzy tygodnie, ale po półtora tygodnia przyjechaliśmy do domu, i w sumie w półtora tygodnia wydaliśmy 28 tysięcy koron, gdzie nie musieliśmy płacić za spanie i jedzenie. I nawet 13 tysięcy zł. Tak. W szło? Na lody, na wyjście do zoo, na wyjście na basen. Same przyjemność. Spodziewałam się czegoś innego. Spodziewałam się tego, że wyjdę na dwór i będę miała plac zabaw dla dzieci, a nie, nie, nie że było. tego, że wyjdę na dwór i będą tylko śmietniki. I musisz poszukać mm -hmm. jakiegoś miejsca, gdzie możesz pójść z dziećmi, ale oczywiście wszystko kosztuje. Mm -hmm. Wszystko, co jest wycane z dziećmi, kosztuje dużo więcej niż, niż przyjemności dla No to notabene drodzy. Szwecja, która jest droga, jest tańsza od Polski, jeżeli chodzi o takie tak. miasta turystyczne. Tak. Dużo bardziej tańsze. Wszystkim tym, którzy się wybierają za granicę pracować czy żyć, układać sobie życie. Żeby się nie przeliczyć. I żeby nie mieć za, za dużych... Mm -hmm. ...nadziei. ...nadziei. Nie tak trzeba samo, sobie radzić, a szczególnie jak się nie zna języka Oczywiście, jest tak samo ciężko, a nawet jeszcze bardziej ciężko Bo zawsze trzeba udowodnić, że jest się lepszym od tych, co mieszkają tutaj Bo dlaczego ma Ciebie ktoś zatrudnić, który nie znasz języka albo bardzo słabo znasz język Zamiast kogoś, kto się tu urodził mhm. Dziękuję za wywiad Dziękuję bardzo